to, że mikroorganizmy otaczają nas i otaczają nasze uprawy, to wiemy. Mhm. Część z nich to są Patogenne, część z nich to są dobroczynne. Tutaj w technologiach Greenlandu, w tych mhm. słynnych EM-ach czy MM-ach, jak to niektórzy <śmiech> mówią, aplikujemy określone mikroorganizmy, bakterie, grzyby, <śmiech> które potrafią naszą plantację właśnie uleczyć, czy tylko zapobiec określonym infekcjom, zapobiec tym patogenom. Jakim patogenom? O tym to rozmawiam to... z panem Jakubem Cholewą, dyrektorem handlowym Greenlandu. Panie Jakubie, jak to działa tak naprawdę? Nie możemy podzielić mikroorganizmów na te dobre i na te złe. Najwięcej z nich, tak naprawdę zdecydowana większość, to są neutralne. Po prostu zamieszkują określoną powierzchnię, określone środowisko, są w ciągłej interakcji między sobą, stanowią źródło pożywienia dla innych mikroorganizmów, z kolei te mikroorganizmy stanowią źródło pożywienia dla kolejnych grup organizmów wyższych, i cały ten łańcuch żywnościowy jest zbudowany właśnie od tego samego dołu. Zanim zacznę mówić o efektywnych mikroorganizmach o tej technologii Taka, takie słowa wyjaśnienia, że nawet gdybyśmy przyjęli, że niektóre mikroorganizmy są szkodliwe albo pożyteczne, to może się okazać, że te, które traktujemy jako szkodliwe, one są szkodliwe w konkretnym miejscu, a w innym miejscu zupełnie szkodliwe nie są. Na przykład bakterie coli to jest naturalna część naszego nie wiem, przewodu pokarmowego, tylko na przykład troszkę innej jego części. W momencie, w którym znajdą się w niewłaściwym miejscu, będą się intensywnie rozwijać w tych warunkach, których nie powinny. To, co Pan mówi, troszkę mi przypomina definicję chwastu. Chwast czyli roślina niepożądana w łanie. Rzepak będzie chwastem w pszenicy, dokładnie pszenica dokładnie tak, będzie chwastem dokładnie rzepaku, ale tak żepaku w będzie uprawą główną. Dokładnie, Analogia? Dokładnie tak. Są oczywiście grupy mikroorganizmów, które są absolutnie szkodliwe, ale duża, duża, duża grupa mikroorganizmów na pewno jest taka, że ona jest w konkretnych warunkach szkodliwa albo ma jakiś próg szkodliwości porównując do chwastów czy do chorób, które na pewnym etapie rozwoju zaczynają dominować nad plantacją i ją, i ją e, e, osłabiają. I my tutaj nie podchodzimy w ten sposób, że my jakieś konkretne mikroorganizmy jesteśmy w stanie zlikwidować czy skasować. Oczywiście jesteśmy w stanie skazać pewne grupy mikroorganizmów, które w kontakcie czy w obecności efektywnych mikroorganizmów nie będą tak aktywne albo będzie się rzeczywiście zmniejszała ich populacja. A na jakiej zasadzie to działa? Tego, że jedne wyprą sposób. drugie, zjedzą drugie? Na przykład, na przykład często jest to zada zajętego miejsca, czyli mamy jakąś pożywkę. Mikroorganizm muszą coś zjadać. W momencie, w którym, ja to porównam do na przykład takiego obiektu jak kurnik. Kurnik, mamy typowy kurnik. No co jest przy kurach? Przy kurach mamy pomiot mamy dużą ilość paszy, mamy nasycenie środowiska odchodami i co na tej paszy nam rośnie? Co będzie pierwsze? Czasami grzyby, a czasami to będą takie mikroorganizmy, które będą intensywnie zuży zużywać ten, ten azot, który jest w odchodach i będzie nam wytwarzał się amoniak i to jest standardowe zjawisko. Tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oprócz tych bakterii gnilnych mogą się pojawić różnego typu grzyby, które na przykład mogą zatruwać płuca tych ptaków, powodować różnego typu choroby. To jest często Działa jak lawina, czyli jeden mikroorganizm otwiera jakąś drogę, kolejne mikroorganizmy stają się w jakiś sposób agresywne, szkodliwe i tak jak kula się toczy, tak, śniegowato. Może kolejną lukę w to, kolejną, kolejną, kolejną lukę, ale nie możemy powiedzieć, że to mm, jakiś konkretny mikroorganizm będzie zwalczał inny mikro. To, co jest w technologii, bardzo ciekawe, to jest to, że technologia ma kilka mechanizmów działania na inne mikroby. I w zależności od warunków aplikacji preparatu, może być tak, że ten mechanizm będzie decydujący, a może być tak, że zupełnie inny będzie decydujący. Jeśli ma pani świeżą materię organiczną, znaczy taką, która po prostu nie zaczęła się jeszcze psuć, nie zgniła i wprowadzi na no to panie efektywne mikroorganizmy, to my jesteśmy w stanie tak pokierować procesami przemiany materii, czyli tego w jaki sposób mikroby zjadają tą materię, te odchody, w ten sposób, że te gnilne mikroorganizmy, czyli te, które na przykład są związane z wytwarzaniem amoniaku, metanu, nie będą się rozwijały tak szybko, bo część tej materii będzie zagospodarowana przez bakterie kwasu mlekowego, które są najważniejszą grupą, taką najbardziej to są w EM. Lactobacillusy, to jest taka Grupa, która jest bardzo ważna i teraz tak, lactobacillusy mają udokumentowanych w literaturze naukowej mnóstwo takich właściwości, że coś zwalczają, zapobiegają, szereg, szereg funkcji pożytecznych dla nas. Produkcja żywności, konserwacja żywności, to są lactobacillusy. Fermentacja na, tak, mlekowa. Fermentacja mlekowa to jest tą. I co się w fermentacji mlekowej tworzy? Tworzy się kwas mlekowy, to jest taka prosta odpowiedź, a w obecności kwasu mlekowego mnóstwo mikrobów, te, które uznajemy jako szkodliwe, one się po prostu nie rozwijają. Dlatego na przykład, kwa, Kapusta ukiszona bez kontaktu powietrza, no jest bardzo małe ryzyko, że się ją zatrujemy, że tam jakieś rozwiną się grzyby, na przykład przez tą właśnie obecność kwasu mlekowego. I teraz tak, co nam daje te technologie w tym My jesteśmy w stanie ten proces, w którym bakterie kwasu mlekowego są pierwsze i zaczynają sobie robić przed pole, przed innymi mikroorganizmami, możemy korzystać naprawdę w wielu, wielu miejscach. Możemy wykorzystać do takiego sformułowania zasiedlenia jakiegoś miejsca. Czyli mamy miejsce, w którym jest materia organiczna, bardzo dużo tej materii organicznej jest podatne na zasiedlenie czy na wykonanie pewnej funkcji przez laktobacillusy i możemy po prostu to miejsce zająć. I Wtedy inne mikroby nie są tego miejsca w stanie spenetrować czy się im zasiedzi, tylko dlatego, że są tam inne mikroby. To jest pierwszy ten, ten rządzi. To, to jest taki najbardziej na powszechniejszy mechanizm. My mamy absolutnie pewność, że w obecności tej pracy wykonanej przez laktobacillusy są się w stanie rozwinąć inne pożyteczne mikroby w glebie e, tych mikrobów w jednym gramie będą ogromne ilości w bardzo różnych konfiguracjach. No właśnie, ale teraz Mogą pytanie, bo jeśli inne. aplikujemy EM-ów tak. 20 litrów na, na hektar w tak. 400 litrach wody, tak. no to my wprowadzamy bardzo małą ilość w stosunku tak. do tego zasobu, Oczywiście. który w glebie już zgadza jest. Się, zgadza się. Dlatego tutaj w momencie, w którym te mikroorganizmy już mamy w danym miejscu, no to ten mechanizm zajętego miejsca no będzie działał przeciwko wszelkim preparatom mikrobiologicznym. Więc jeśli mamy miejsce, w którym e, załóżmy, tak po prostu kalkulację, mamy hektar pola. A ile możemy mieć mikrobów na tym polu? Wagowo. Ile możemy mieć po prostu mikrobiologii w warstwie ornej gleby? Tak, tak przysłowiowo. Czy Pani... Tak kilogramów, tony? Możemy szacować, że to może być na pewno więcej niż tona. Takie dane można znaleźć literaturze. Mechanizm zasiedlenia, zasiedlenia tak? czyli takiego zajętego miejsca możemy zastosować w momencie, w którym mamy resztki pożliwne. Zostaje nam materia organiczna. Czyli wprowadzamy nową e, materię. Która, która jest atrakcyjna dla tych mikrobów, które tylko czekają w glebie, żeby na nią po prostu e, ruszyć. Ale ona jest jeszcze z glebą niezmieszana. Więc jest po prostu barier, jakiegoś tam dystansu. I w momencie, w którym tam wprowadzimy mikroby, na tą słomę, na te resztki, na ten pokarm, tak? no bo to jest, to jest węgiel, to jest azot, to są innego typu pierwiastki, zaczyna coś to e, trabić. Czyli a... sztuką nie jest wprowadzić po prostu mikroorganizmy nie. na glebę, tylko wprowadzić mikroorganizmy na dobrą, że tak, tak powiem, pożywkę, która znajduje się na tej glebie, a następnie wprowadzić je do gleby. E, tak, to jest najpowszechniej po polecana przez nas aplikacja, czyli pomimo tego, że ta technologia jest w samej glebie w stanie działać, my i tak często zalecamy, żeby wprowadzić materiał organiczny. No. Dlatego, że ten materiał organicznej możemy najskuteczniej wprowadzić te procesy, które powodują to, że ten ogrom mikrobów w glebie, ogrom mikrobów w glebie, dużo więcej niż, niż jest w tych 20 litrach preparatu, dużo bardziej zróżnicowanych, tak, w wyspecjalizowanych funkcjach jest w stanie zacząć robić to, co dobry menadżer w fabryce, po prostu przyjąć pewien proces, taki jak M zapoczątkował w glebie, bo M w glebie działa bardzo krótko zastosowanie preparatu to jest, podejrzewam, że po, po kilku tygodniach od aplikacji preparatu nie bylibyśmy w stanie go w ogóle znaleźć w glebie zidentyfikować, że, że ten preparat został tam wprowadzony, natomiast jesteśmy w stanie znaleźć skutki jego działania, a tym skutkiem jest wykonywanie pracy przez inne mikroby zgodnie z pewnymi kierunkami zagospodarowania materii organicznej e, uwolnienia składników. uwolnienia i jesteśmy w stanie zapoczątkować ten efekt kuli, tak? ten efekt lawiny, bo po prostu ruszyliśmy tylko kamyczek. I jeśli mówimy o skutecznej aplikacji EMA, to ona będzie tylko wtedy, gdy wykorzystaliśmy tą mikroflorę danego miejsca, w którym zastosowaliśmy preparat. EM działa w warunkach sterylnych, ale dużo lepiej działa w warunkach, gdzie jest brudno, gdzie mamy inne mikroby, bo wtedy robi się dźwignia tak zwana. Ten preparat jest w stanie zaprząc do pracy inne mikroorganizmy i nie możemy powiedzieć, że to będą te dobre mikroorganizmy albo te złe. Przede wszystkim będą te oportunistyczne, które zaczynają działać tak, jak środowisko zaczyna działać. Generalnie podążać za jakimś tam procesem, bez względu jak go nazwiemy. Powiedzmy jeszcze króciutko o Waszym nowym produkcie, który służy mhm. do dodawania do zaprawy. Chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na to, że jak wynikało z doświadczeń, które dzisiaj oglądaliśmy na konferencji, mhm. można zastąpić Waszym preparatem aplikację mhm. nitraginy w roślinach bobowatych. Proszę powiedzieć, jak to w Każda, każde stwierdzenie typu zastąpić jednym preparatem, jakiś inny wymaga różnego typu sprawozdań, badań, ekspertyz. Nasze doświadczenia są takie, że w kontekście nasion roślin bobowatych my potrzebujemy takiego procesu, który będzie powodował, że na korzeniach tych roślin zasiedlą się bakterie brodawkowe. Do tworzenia tych bakterii brodawkowych w zależności od typu, tych, konkretnego rodzaju roślin bobowatych potrzebujemy mikroorganizmów z grupy rizobium, radryzobium. W naszym preparacie tych mikrobów nie ma, natomiast Ale jeśli... one są powszechnie występujące w glebie. Ale jeśli wiele lat nie uprawialiśmy łubinu, powiedzmy, czy innych bobowatych, to ich mogą być ilości niewystarczające. Dlatego my proponujemy rolnikom, żeby spróbowali, zweryfikowali i jeśli pozytywnie preparat przechodzi weryfikację u rolników, no to to jest ich decyzja zakupowa. Możemy też pokazać czele przykładów, w których szczepienie nitraginą tak naprawdę nic rolnikom nie daje. Inaczej, te mikroorganizmy, rizowym radizem, one raczej powszechnie zasiedlają gleby. One są naturalnym elementem tej gleby. I w momencie, w którym one się nie wytwarzają na korzeniach roślin bobowatych, to być może są takie warunki, które nie sprzyjają ich rozwojowi. Czyli przyczyna jest zupełnie, ich... zupełnie gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej, więc to nie jest tak, że ich po prostu nie ma, tylko na przykład jest pH zbyt niskie gleby, które nie sprzyjają ich rozwojowi. Tym preparatem, ten preparat, o którym mówimy, to jest preparat multigrower. On pokazuje świetną robotę przy, przy zbożach, świetną robotę przy, przy bobowatych, ale wykorzystujemy też je do produkcji rozsady. Wszędzie tam, gdzie jest istotny korzeń, a w przypadku roślin praktycznie wszędzie ten korzeń lepiej rozbudowany jest lepszy, to sama stymulacja tego mechanizmu robi nam robotę. Nie stworzyliśmy tego preparatu w kontekście zastąpienia chemii. To jest zupełnie nie ta koncepcja. My go zrobiliśmy do zupełnie innych rzeczy. Chemia ma te rośliny, chroni przed konkretnymi chorobami, tak? zabezpieczyć przed konkretnymi i zwalczać. To nie mam mechanizmu zasiedlenia, to jest mechanizm zwalczania. Czyli mam substancję, która po prostu nie dopuszcza do rozwoju konkretnego mikroorganizmu. Ale może tak się zdarzyć, że cierpi na tym też ta mikroflora, obojętna albo pożyteczna, która też dostaje w kość. My chcieliśmy taki preparat, który jednocześnie będzie działał z chemią, będzie nie ograniczał jej skuteczności, ale da nam dodatkowy zaszczyk energii dla tych nasion, żeby one mogły tak, z jednej strony chemią być chronione, a z drugiej strony pokazywać, pokazywać lepsze korzenie, szybsze kiełkowanie, bo to też jest istotne przy tym preparacie. Tutaj ta energia, żeby tego wszystkiego poszło przede wszystkim w system korzeniowy. nawet to się chce na, na część nadziemną, ale ten preparat się po prostu fizycznie e, sprawdza.